Otwórzmy, proszę, psalm 144. Błogosławiony Pan, Jahwe, skała moja, On zaprawia moje ręce do walki, Palce moje do boju, Łaska moja i twierdza moja, Obrona moja i wybawca mój, Tarcza moja,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 Klimat tego psalmu jest bojowy, my żyjemy w czasie, w którym dzięki Bogu dalekie są od nas takie wojenne klimaty, jedynie może z jakichś filmów czy opowieści, książek możemy sobie tylko wyobrazić, co to oznacza być atakowanym, co to oznacza być oblężonym, co to oznacza być pod zaburami co to oznacza znajdować się w kraju, w którym nie jest bezpiecznie poruszać się po ulicach. Dawid, który jest autorem tego psalmu, żył w takich czasach. Doświadczał różnego rodzaju niebezpieczeństw i w wielu swoich psalmach właśnie w taki sposób się modli, mówiąc o boju, o walce prosząc Boga o zwycięstwo, o pokonanie Jego wrogów. To, na co chciałbym zwrócić naszą uwagę, to to w jaki sposób Dawid czerpie tą siłę od Boga. W drugim wierszu opisuje to, kim Bóg dla niego jest. Jest jego twierdzą, jest jego tarczą, jest jego obroną, jest jego wybawcą, jest jego ucieczką – jest miejscem schronienia, jest miejscem ratunku, pomocy. W drugim wierszu na początku jeszcze Dawid mówi łaska moja. To słowo w języku hebrajskim, które u nas tutaj tłumaczone jest jako łaska, jest takim słowem, które ma bardzo szerokie znaczenie, łączy w sobie miłość, miłosierdzie, dobroć. Ma wiele różnych odcieni i Dawid patrzy na Boga jako na Tego, który jest dla Niego źródłem tego wszystkiego. To patrzenie na Boga, bycie przez Boga objawionym jako ratunek, jako pomoc, jako to źródło miłości, miłosierdzia, dobroci, powoduje, że Dawid też zastanawia się, a właściwie to kim ja jestem? A właściwie to, dlaczego ten wielki, potężny Bóg, który jest źródłem wszelkiej dobroci i wszelkiej łaski, miałby zważać na mnie? A kimże ja jestem, żebym mógł doświadczać tego wszystkiego? W trzecim wierszu Dawid zadaje to znamienite pytanie. Czymże jest człowiek? że na Niego baczysz, zważasz, kim jest Syn Człowieczy, że o Nim myślisz. No Wielu ludzi uważa, że człowiek to jest pępek świata, że wszystko krąży wokół człowieka, że wszystko jest dla człowieka, że człowiek jest najwyższą wartością. Oczywiście są to często piękne, wielkie hasła, które nic nie znaczą, jak przychodzi co do czego, to widać, że ci, którzy je głoszą i którzy ich bronią ich bezlitośnie potrafią zlikwidować drugiego człowieka, który stawałby im na drodze w realizacji ich własnych pragnień i żądz. Dawid natomiast myśli inaczej o człowieku. Nie myśli o nim jako centrum wszechświata, nie myśli o nim jako najwyższej jednostce w stworzeniu, ale zobaczcie, mówi człowiek podobny jest do tchnienia. Co to znaczy? Uff, co to jest? Trudno to zauważyć, trudno przypisać temu jakąś trwałość, jakąś wielką wartość. Po prostu coś się pojawia i znika. Trwa przez krótką chwilę. Nie ma wielkiego znaczenia, nie ma wielkiego wpływu. Człowiek Podobny jest do tchnienia, a dni jego są jak cień, co mija. Czy cień ma wielkie znaczenie? O, jak jest gorący dzień i możemy się w nim schronić, to owszem. Ale tutaj nie w takim sensie jest mowa o cieniu, prawda? Tutaj znowu jest mowa o czymś, co po prostu gdzieś tam pojawia się, towarzyszy. Na chwilę pojawia się, za chwilę zmienia swój kształt. Znowu na nic nie wpływa, niczego nie zmienia. Jest, za chwilę go nie ma, to wszystko. A więc Dawid tutaj wskazuje na ludzką znikomość. Najpierw mówi, Boże, łaska moja, twierdza moja, obrona moja, wybawca mój, tarcza moja, ucieczka moja, ale kimże ja właściwie jestem? Kimże właściwie jest człowiek, że Bóg na niego zważa, że Bóg o nim myśli? I to jest pytanie, o którym warto, żebyśmy się dobrze zastanowili. Bóg nie zważa na nas, dlatego że my coś znaczymy i jesteśmy tacy ważni, tacy wielcy, tacy piękni i tacy mądrzy, i tacy ho, ho, ho. Ale Bóg na nas zważa i Bóg o nas myśli, dlatego że Bóg jest miłością. Dlatego, że Bóg jest tak dobry, że Bóg jest tak hojny, że jest tak łaskawy. On sam jest powodem, dla którego my doświadczamy Jego troski, Jego łaski. I Bóg na różne sposoby próbuje nam to powiedzieć. Nie aby nas poniżyć, nie aby nam pokazać, że jesteśmy nic nie warci, nic nie znaczymy, ale żebyśmy nie koncentrowali się na sobie i szukali wartości sami w sobie, ale żebyśmy zobaczyli, jaki On jest, i dzięki temu, co On w nas zainwestował, dzięki temu, co On w nas, mimo tego, że nie jesteśmy tego godni, mimo, że na to nie zasługujemy, ale On w nas zainwestował, On nas uczynił, dał nam życie i kiedy człowiek zbuntował się przeciwko Niemu i odstąpił od Boga, Bóg posłał swojego Syna, aby nas ratować, aby nas przywieźć do siebie, kiedy zastanawiamy się, no musi być jakiś powód w nas, chybiamy celu. Jeśli dopatrujemy się i doszukujemy się jakiejś wartości w nas samych, błądzimy. To Bóg, mimo tego, że nie byliśmy tego godni, mimo tego, że nie mieliśmy sami w sobie dla Niego takiej wartości, w swojej miłości, w swojej łasce, w swojej hojności, Bóg postanowił nas ratować, Bóg postanowił nas zbawić i czytamy, że w tym objawiła się Jego miłość do nas. Kiedy byliśmy grzesznikami, kiedy byliśmy zbuntowani, kiedy byliśmy martwi w naszych grzechach i upadkach, kiedy byliśmy Mu wrogo usposobieni, kiedy byliśmy pod ciężarem naszego grzechu i winy, skazani na śmierć, wtedy Bóg dał za nas swojego Syna. Niekiedy my czegoś dokonaliśmy, niekiedy my się wsławiliśmy, niekiedy my zaprezentowaliśmy coś, nie. Biblia tego nigdy tak nie przedstawia, ale mówi co? Łaską jesteście zbawieni i to nie z was. Nie z was, aby się kto nie chlubił. Bracia i siostry, stajemy dzisiaj przed Bogiem, do którego modlił się Dawid i stańmy przed Nim, nie doszukując się jakiejś dobroci w sobie, nie doszukując się teraz powodu, dla którego moglibyśmy tutaj stanąć przed Nim i modlić się do Niego i wielbić Go, dlatego że w tym tygodniu żeśmy coś dobrego zrobili, czegoś dokonaliśmy i jesteśmy godni, by przed Nim stanąć. Nie doszukujmy się wartości naszej relacji z Bogiem w sobie samych. Raczej spójrzmy na Niego. Raczej wpatrzmy się w Jego oblicze pełne dobroci, miłosierdzia, łaski. Nim się zachwycajmy, nim się radujmy. W Nim niechaj będzie nasza chluba. Niechaj nasze pieśni ku Niemu biegną, aby Jego uczcić, aby Jemu sprawić Przyjemność. Jakże często nawet w uwielbianiu Boga koncentrujemy się na sobie samych i na naszej przyjemności. A ta piosenka mi się podoba, a ta mi się całkiem nie podoba. Koncentrujemy się na sobie. Pytanie jest, czy to Bogu się podoba. Przecież to dla Niego śpiewamy, nie dla siebie. To przecież Jemu przynosimy uwielbienie. Pamiętajmy o tym, bracia, siostry. Skupmy się na nim, który jest godzien chwały. Jeśli twoje serce jest obciążone, dlatego że nie masz mu co do zaprezentowania, bo w tym tygodniu nie dokonałeś niczego, nie dokonałaś niczego wielkiego, albo może dokonałeś czegoś, czego się wstydzisz i myślisz, nie jestem godny, by śpiewać, nie jestem godny, by się modlić, nie jestem godny, by przystąpić do wieczerzy, Zastanów się nad tym, czy dobrze myślisz, czy właściwie rozumujesz, kiedy będziesz godny. Czy raczej nie powinieneś myśleć, jak to dobrze, że mogę przystąpić do łaskawego, miłosiernego, przebaczającego, kochającego mnie Boga, mimo tego, że nie jestem tego godzien? Czy nie tak powinniśmy myśleć? Czy nie powinniśmy stanąć przed Nim nie na podstawie tego, co myśmy dokonali, czy czego nie zrobiliśmy? ale na podstawie tego, co On dokonał, co On uczynił w Jezusie Chrystusie i co jest naszym udziałem z łaski, przez prostą wiarę. Powstańmy, aby się modlić. Dziękujemy, kochany Ojcze, za kolejny dzień Twojej łaski, za wielkie Twe miłosierdzie, dobroć Twoją. Dziękujemy, że możemy zbliżyć się do Ciebie nie na podstawie naszej własnej sprawiedliwości, nie na podstawie naszych wielkich dokonań, ale przychodzimy do Ciebie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego jednorodzonego Syna, którego dałeś za nas, aby nas oczyścić z naszego grzechu, aby nas uświęcić i uczynić nas królewskim kapłaństwem, ludźmi, którzy rozgłaszają cudowność swojego Boga, którzy opowiadają o Twoich cnotach i przymiotach i wielkich Twoich dziełach. Panie, modlimy się, byś pomógł nam zbliżyć się do Twojego tronu łaski, modlić się do Ciebie, śpiewać pieśni, słuchać Twego słowa, doświadczać działania Twego Świętego Ducha, wpatrując się w Ciebie, podziwiając Ciebie, chwaląc Ciebie, rozkoszując się Tobą, powierzając nasze serca, nasze życie Tobie, jedynemu, który jest tego godzien. Prosimy o Twoje błogosławieństwo i Twoje działanie w naszych sercach. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone. Niechaj Tobie płynie cześć i chwała z każdego serca. A też modlimy się o tych wszystkich, których nie ma tu dzisiaj z nami, abyś ich błogosławił, Panie. Uleczył to, co słabe, chore w ich ciałach, posilił ich, wzmocnił, pokrzepił, pocieszył, napełnił dobrą nadzieją, wszelkim błogosławieństwem niebios. Modlimy się do Ciebie, nasz dobry Boże, przez Twego Syna, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.